Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością. Widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. A to dlatego, że jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje. Moje mnie znaj, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddajmy za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przeprowadzić i będę słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie swoje oddaję, aby je potem znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem. A. się na początku sercem do Ducha Świętego oświatło Boże Duchu Święty przyjdź. Oddal wszelkie rozproszenia. Oddal wszelkie przeszkody. Daj nam łaskę przyjęcia słowa, jak Maryja, która uwierzyła w słowo, która je przyjęła i powiedziała, niech mi się stanie według Twojego słowa. Duchu Święto, oddajemy się Tobie. Prosimy Cię, działaj w naszych sercach. W tym czasie przyjmowania, słuchania, słowa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Usiądź. Przeżywamy miesiąc maj. Piękny miesiąc w Polsce szczególnie poświęcony Maryi, modlitwie maryjnej, duchowości maryjnej. Dlatego też chcemy na początku zwrócić naszą uwagę na Maryję, naszą matkę, która dobrze nas zna, kocha swoje dzieci. Ksiądz Gabriel Amort. Papieski egzorcysta, który przeprowadził 70 tysięcy egzorcyzmów, pewnego razu zadał Szatanowi takie pytanie którego imienia bardziej się boisz? Jezus czy imienia Maryi? Odpowiedział demon imienia Maryi. Maryi. Dlaczego? Jezusa boję się, bo jest Bogiem, bo wszystko stworzył, ale to Bóg, to normalne. Ale Maryja jest stworzeniem i przez swoją pokorę, posłuszeństwo Zniszczyła wszystkie moje dzieła. Jej boję się najbardziej. Zapytał Gabriel Amort, szatana. Powiedz, jakie są trzy najważniejsze cechy Maryi? Mów w imię Jezusa. Odpowiedział pierwsza. Ona jest najpokorniejsza. Najbardziej uniżona przed Bogiem. Druga cecha. Najbardziej posłuszna Bogu. Trzecia cecha. Najczystsza. Odpowiada szatan. A ja jestem najbardziej splamiony. Powiedział Gabriel Amort... Mów jeszcze w imię Jezusa, jaka jest czwarta cecha Maryi. Rozkazuję Ci. Odpowiada demon. Czwarta jest taka. Ona jest tą, która ze mną zawsze zwycięża. Zawsze mnie pokonuje. Możecie odsłuchać tą konferencję. W internecie, jak Gabriel Amort mówi co diabeł powiedział o Maryi. Oto ona, Twoja i moja Matka, najpokorniejsza, najposłuszniejsza, najczystsza, ta, która zawsze zwycięża wszystkie złe duchy, niepokalana. Na jej imię drży piekło i wszelkie zło musi odejść. Ją czcimy, szczególnie w maju. Ją ogłaszamy błogosławioną. I jej się poświęcamy. Dlatego też nasze czasy, czasy ostateczne, nie tylko teologowie nazywają godziną szatana, ale przede wszystkim nazywają te czasy godziną Maryi. To jest jej czas. Dlatego tak często się ukazuje, mówiąc, co mamy robić, co mamy czynić. Matka Najświętsza przychodzi do swoich dzieci, by je ratować, by nieść im ulgę, by je pocieszać. Dlatego też w przedziwnym piorunującym tempie w naszych czasach rozwija się kult poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Coraz więcej osób chce na wzór Jana Pawła II zamieszkać w sercu Maryi Zamieszkać w jej łonie, oddać się jej, jak Jan Paweł II, to tu stół cały Twój, całkowicie się jej poświęcić. by Zamieszkać w jej sercu. To jest to nabożeństwo św. Ludwika Grion de Montfort. By oddać się całkowicie bez reszty Maryi. Jak uczy Święty Ludwik, bo gdy ty oddasz się jej, całkowicie, ona będzie to Tatua cała Twoja. Gdy Ty będziesz cały jej, ona będzie cała Twoja i ona objawi się wtedy jako królowa. Nieba i ziemi. Twoja Najświętsza Matka. Zatem miej mocno w sercu to nabożeństwo, by wszystko, całe Twoje życie, poświęcać, przeżywać z Maryją. W Maryi, dla Maryi. Ona nie jest dodatkiem. Ona nie jest sekretarką Pana Boga. Ona jest matką Kościoła. Ona jest tą niewiastą obleczoną w słońce, a księżyc pod jej stopami. Ona panuje nad tym wszystkim, co zmienne, co przejściowe, co doczesne. Królowa nieba i ziemi. I ona uczy nas być pokornymi, posłusznymi, czystymi w drodze za Jezusem. Pamiętasz, jak w czasie zwiestowania powiedziała pokornie, Niech mi się stanie według Twego słowa. A święta Elżbieta, Łukasz 1,45, powiedziała: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Ona pierwsza, uwierzyła uwierzyła w Słowo, w Słowo Boga, w Słowo przyjęła, w Słowo umiłowała, na Słowie Bożym oparła całe swoje życie. Słowu zaufała całkowicie. Maryja, i Ty bierzesz swoje Słowo Czytasz Słowo w kręgu biblijnym, czytasz Słowo w swoim domu, czytasz je w telefonie, czytasz na kartach Pisma Świętego. Nie tylko po to, by je poznawać, ale by uwierzyć, by na Słowie oprzeć całe swoje życie, by opierać na Słowie Bożym swoje życie. Wtedy jesteś, jak Ona, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się Słowa powiedziane Ci od Pana. Maryja, uczy nas posłuszeństwa Słowu, zaufania Słowu, by Słowo Boże w domu czytać, otwierać, poznawać po to, by uwierzyć by na tym Słowie się opierać, by dać się prowadzić Słowu Jezusa. To Słowo, które Ona przyjęła, nie tylko przyjmowała je jednorazowo, od czasu do czasu, ale Maryja Słowo wciąż rozważała. Przechowywała w swoim sercu. Karmiła się Słowem Bożym. I wszystko, wszystko, co Bóg czynił w jej życiu, rozważała w sercu. Jej serce stało się tym miejscem przechowywania Słowa Bożego. Łukasz 2,19 mówi do nas, Maryja zachowywała wszystkie te sprawy. I rozważała w swoim sercu. Widzisz, jej serce stało się takim miejscem medytacji. Ona to Słowo rozważała, przeżywała, przechowywała i o to chodzi, by karmić się Słowem Bożym i to Słowo pożywiać, spożywać, trawić, delektować się nim, powracać do tego Słowa na kartach Pisma Świętego, by rozmyślać o Nim, gdy idę do pracy, gdy jadę autobusem, gdy jestem w samochodzie już rozmyślam nad tym Słowem z porannej modlitwy. Biorę to Słowo w serce i biorę to Słowo, które Bóg wykonuje poprzez czyny, w historii mojego życia Maria tak rozważała w swoim sercu i Ty naśladuj ją w rozważaniu w medytowaniu w rozmyślaniu nad Słowem Bożym w kolejnych godzinach dnia dlaczego po co by Twoje serce się nie odrywało od Słowa Bożego. By Twoje serce było wciąż zjednoczone ze Słowem Bożym. Dlaczego? By nie zapominać. By to, co przeżywasz potem, w ciągu dnia nie pochłaniało Cię, ale by serce było Cały czas tak czule, głęboko, zjednoczone ze Słowem Bożym, z porannej modlitwy, może z porannej Eucharystii, wciąż to Słowo obsiewające Twoje serce pracuje w Tobie, oddziaływuje na Twoje życie umacnia Twoje myśli, Twoje uczucia, widzisz? Ono działa, bo ono ma moc, bo to jest Słowo Boga. I ono działa, uzdrawiając, uwalniając Twoje serce. Maria tak, napełniająca się Słowem Bożym, Maria tak, rozważająca Słowo Boże, ona, pod wpływem tego Słowa, pod wpływem Słowa Bożego, przeżywanego w swojej duszy, eksplodowała modlitwą. Eksplodowała. Bo tak Bóg działał przez Słowo w sercu Maryi, że ona musiała eksplodować, to była eksplozja modlitwy uwielbienia. I gdy czytasz słowo, to widzisz jak Maryja w Ewangelii Łukasza 1,46 mówi po tym przyjęciu słowa, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy bo uczynił to i to i to i to i to w moim życiu ona eksploduje modlitwą Maryja eksploduje ta modlitwa wylewa się z jej serca ta modlitwa uwielbienia modlitwa chwały to jest taki rodzaj modlitwy kiedy ja nie proszę ani nie przepraszam, ale ja uwielbiam modlitwa uwielbienia Boga za to, że jest, za to, co czyni. Modlitwa uwielbienia Boga za to, co mówi do mnie w Słowie. Podobnie w modlitwę uwielbienia Boga szli pasterze Łukasz 2,20 którzy zobaczyli Jezusa narodzonego, to niemowlę. Oni eksplodowali modlitwą uwielbienia. Ona się wylewała z ich serca. Mówili, wrócili do siebie wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli. Oni nie mogli tego zatrzymać w sobie. Widzisz, to jest modlitwa uwielbienia Boga. I dziś o modlitwie rozważamy, by modlitwę się uczyć. Nie tylko prosić i przepraszać, ale uwielbiać Boga za wszystko, co czyni. Za to, że jest. Za to, że jest. To jest największy powód uwielbiania Boga. Przede wszystkim za to, że On jest w Twoim życiu. Za to, co czyni w Twoim małżeństwie, w Twojej pracy, w Twojej szkole. Za to, że kocha nigdy Cię nie opuści. Modlitwa uwielbienia. Jezus nas uczy tej modlitwy. Jezus, największy przykład modlitwy. Łukasz 4,1 pokazuje nam Jezusa, który jest w odosobnieniu na pustyni. Pełen Ducha Świętego. Pod wpływem Ducha przebywa w Duchu Świętym na pustyni w miejscu odosobionym tam gdzie nie ma życia i żadnych innych atrakcji, rozproszeń i pokus On się modli On uwielbia Pana w takim odosobnieniu i Mateusz 14:23 mówi nam, że Jezus wyszedł sam jeden na górę aby się modlić sam jeden sam jeden na górę, aby się modlić. Odosobnienie, pewna samotność, wyciszenie. To jest Twoja poranna modlitwa. Sam jeden na górę, aby się modlić. To jest taki święty czas, kiedy Ty jesteś tylko sam na sam z Bogiem, by Go wielbić. I niektórzy mają taką modlitwę rano, inni i w południe, inni wieczorami, a inni w nocy. Coraz więcej świeckich spotykam, którzy modlą się w nocy, którzy nawet są budzeni przez Ducha Świętego, by modlić się w nocy. I gdy Cię Duch Święty obudzi o trzeciej w nocy, bardzo często jest to powołanie Boże, by modlić się wtedy sam na sam, jak Jezus na górze, by wielbić Jezusa, by wielbić Ojca, by wielbić Ducha Świętego. Zaplanuj sobie taki czas prywatnej modlitwy i broń Go, broń Go, broń Go przed innymi rozproszeniami, by nic Ci nie przeszkodziło w tym, Zjednoczeniu i uwielbianiu Boga w modlitwie. Jezus nas tego uczy, mówi Mateusz 6:6: Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, do swojego pokoju, zamknij drzwi, wyłącz telefon, telewizor. Musisz mieć taki czas prywatności z Panem, zamknij drzwi. Odetnij się od tych myśli, które Cię rozpraszają. I módl się, mówi Jezus, do Ojca, który widzi w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czyli Ojciec Cię widzi, słyszy. Jest blisko Ciebie. Bardzo intymnie. On przenika i zna wszystko. Ty jesteś wtedy z Nim. A jeśli zgiełk Twojego domu Ci to jeszcze utrudnia to próbuj nawet w samochodzie czy w autobusie znam takich ludzi, którzy w pracy wykorzystują jakąś chwilę przerwy, 10-15 minut idą gdzieś na bok na chwilę na korytarz by napełnić się odetchnąć Bożą obecnością uwielbić Jezusa posłuchać Jego słowa jak dziś słyszeliśmy w Ewangelii Jana w X rozdziale, owce słuchają mojego głosu. Potrzebujemy tego, zasłuchania się Jezusa. Takiego czasu słyszysz, kiedy ty po prostu milkniesz i mówisz, mów panie, jak Samuel, bo sługa twój słucha. Chcę Cię słuchać. Mów do mnie w ciszy. Mów do mnie przez Pismo Święte. Mów do mnie w tym śpiewie. Mów do mnie w różańcu. Mów do mnie w adoracji. Na różne sposoby możesz słuchać Jezusa, który mówi do Ciebie. I żyjemy w takich czasach, kiedy katolicka odnowa charyzmatyczna rozwija się w całej pełni. 10 kwietnia arcybiskup powiedział mi, chciałbym, by we wszystkich parafiach była posługa charyzmatyczna, by świeccy otwierali się i duchowni na wszystkie charyzmaty. To znaczy, by nasłuchując Pana, przyjmując Jego natchnienia i poruszenia, działać także poprzez charyzmaty. I Ty, słuchając Jezusa, na modlitwie, możesz otrzymać słowo proroctwa, słowo poznania, jakiś obraz, jakąś wizję. Zanotuj to. Zanotuj to słowo w swoim dzienniczku duchowym. Bo trzeba, abyś miała taki dzienniczek życia duchowego. I tam notowała to, co dzieje się w Twoim sercu. I tam notuj, poruszenia Twojego serca. Także to, co Duch będzie Ci pokazywać na modlitwie zasłuchania. Modlitwa, bowiem to nie tylko mówienie, ale słuchanie, przyjmowanie. Jezus uczy nas właśnie takiej intymnej relacji do Ojca. On nam pokazuje tą relację, a Ty jesteś Jego córką, Jego Synem umiłowanym. Jezus Mateusz 11:25 mówił tak. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi. Widzisz, On tak kochał Ojca, że Go uwielbiał. Wysławiam Cię Ojcze, adoruję Cię Ojcze. On cały czas był podłączony do Ojca w tej relacji miłości. On cały czas był z Nim zjednoczony i wielbił Go. Także wtedy w Ogrójcu, w Ogrójcu, w Ewangelii Marka, czytamy, jak Jezus mówi w Ogrójcu, Abba, Tatusiu, Abba, Ojcze. On tak się modlił. On cały czas był skierowany ku Ojcu. I tam w Ogrójcu powiedział, módlcie się i czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie. Abyście nie ulegli pokusie, to znaczy modlitwa da Ci siłę, by nie ulec pokusie. Modlitwa Cię zawsze wzmocni. Nieodzowny środek umocnienia zawsze Cię umocni. W Ogrójcu Jezus dał przykład takiego czuwania z Ojcem. I coraz więcej świeckich Uczy się takiego czuwania. To znaczy, by na przykład w czwartek, wieczorem albo w nocy zapalić świecę w swoim domu. Zrobić sobie czuwanie z Jezusem. Czas przedłużonej modlitwy. Ja tego nauczyłem się od świeckich. Czuwanie z Jezusem w ogrójcu. By być z Nim. By Go słuchać wtedy. Spróbuj zrobić sobie takie czuwanie z Jezusem w grójcu. Przedłużony czas, kiedy Ty słuchasz, kiedy Ty jesteś, kiedy bierzesz różaniec w swoje dłonie. Czas czuwania z Jezusem, by tak jak On wtedy mówić, Ojcze jestem. Ojcze, kocham Cię. Ojcze, Uwielbiam Cię, Ojcze, niech Twoja wola się spełnia. Czuwanie z Jezusem. Rób sobie czasem takie czuwanie przy zapalonej świecy, by wydłużyć ten czas, może także w noc, na okres nocny zagłębienia się w tą modlitwę. Jezus taką miał relację z Ojcem. Tego nas uczy nade wszystko na krzyżu, gdy w ostatniej chwili swego życia mówi Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ducha Mego. Modlitwa do Ojca. Modlitwa z sercem, które kocha. Które kocha. Bo tu chodzi o miłość. Jeśli kocha, Boga, to się z Nim spotykam. Bo miłość wyraża się w spotkaniach. Nie ma spotkań, nie ma miłości. Nie ma modlitwy, nie ma miłości. Miłość wyraża się w spotkaniach z Ojcem. Kochaj sercem. Kochaj Go sercem w modlitwie. Jak uczy Jezus, skarżył się na swoich słuchaczy. Łukasz 7,6 Ten lud czci mnie wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Czyli widzisz, chodzi o serce, by serce kochało, by serce pragnęło, by serce jednoczyło się z Ojcem w modlitwie. Dlatego też Maryja, ukazująca się w Medjugorju od 34 lat, ona mówi o sercu. Gdy mówi pięć kamieni na Goliata, pięć kamieni zwycięstwa Maryi, to zawsze mówi o sercu. Pierwszy, sercem czytaj Biblię. Sercem czytaj Biblię. Drugi, sercem się spowiadaj sercem się spowiadaj. Trzeci. sercem odmawiaj różaniec. Czwarty. sercem post. Post. I piąty. sercem przeżywana msza święta. To wszystko z sercem, by pogłębiać to zjednoczenie z Bogiem Ojcem, z Jezusem w Duchu Świętym, by Go uwielbiać, by Jemu dziękować. Idź za tym Słowem. Idź z Maryją, by tak jak Ona pogłębiać swoją modlitwę. By tak jak Jezus Rozwijać swoje życie duchowe, a wtedy Pan będzie działać, uzdrawiać, uwalniać, przemieniać nasze życie na Bożą chwałę. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Sego.